I rzeczywiście się modlimy za braćmi i siostrami, którzy doznają takich trudności. Tym bardziej jesteśmy Panu wdzięczni, że możemy tu w pokoju przebywać właśnie przy Jego Słowie. Ale myślę też, że właśnie nasze myśli kierują się tym bardziej do tej błogosławionej nadziei. W jej oczekiwaniu właśnie, że mamy ją. Nie zostaliśmy pozostawieni bez celu na tej ziemi. Bóg chce, abyśmy właśnie w ufności żyli dla Niego tutaj. W oczekiwaniu błogosławiania nadziei, umiłowani to jest to właśnie przyjście Pana naszego. Na to przyjście czekamy, abyśmy mogli znaleźć się u Niego. Jeszcze tak źle rzeczy na tej ziemi nie posunęły się, bo przecież dopiero przyjdzie godzina pokuszenia na ten świat, o której mowa jest w liście do Filadelfii w objawieniu trzeci rozdział. A więc Bóg ma wszystko w swojej mocy. Byli mężowie za czasów Nebukadnezara, którzy nie oddali pokłonu posągowi, znieśli prześladowanie. Były za czasów faraona, Wierne osoby jak Amram i Jokebet Były również i położne, które nie uśmiercały synów To są tylko przykłady, bracia i siostry Wiary dla nas i umocnienia właśnie W tym oparciu mocno trwania właśnie A w przeniesieniu na nasz fragment W oczekiwaniu właśnie na przyjście Pana naszego i objawienia chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Mało o tym może powiedzieliśmy, ale patrzmy też właśnie, że to objawienie chwały naszego Pana, naszego Boga i Zbawiciela, który oddał samego siebie, jak czytamy w 14 wierszu. Ten Zbawiciel, ten tytuł jest przypisany tutaj do Niego. Ten, który samego siebie oddał. Aby nas wykupić, to pokazuje wprowadzenie nas w stan oswobodzenia, znaczy to słowo wykupić. Oswobodzić i wyrwać z tego, w czym się znajdowaliśmy. Wykupił i widzimy tym. Równie, w tym również zadowalającą cenę, jaką dla Boga złożył właśnie ten, który nas wykupił, ponieważ złożył samego siebie i to daje tą podstawę ku temu, że to dzieło jest doskonałe, że zostaliśmy wykupieni, ale zauważmy od wszelkiej nieprawości, od wszystkiego tego, co jest przeciwne Bożemu, Bożym zasadom. Nieprawość, czy bezbożność, też można to przetłumaczyć. Od tego zostaliśmy właśnie wykupieni. To jest cel Boży, który Pan Jezus dokonał kła kładąc czy oddając samego siebie na krzyż. Aby oczyścić sobie lud na własność, zauważmy. Jesteśmy Jego ludem. Jego kosztowną własnością, pisze Paweł do Koryntian, drogoście bowiem kupieni. I to ma nas skłaniać, abyśmy byli gorliwi w dobrych uczynkach. Te dobre uczynki dzisiaj ludzie czynią, aby dojść do czegoś, aby dojść do zbawienia. Ludzie, mówię, religijnie. Ale tutaj widzimy w Słowie Bożym, że to, są dowody wiary właściwie. Dowody tego, że zostaliśmy wykupieni. To ma się objawić właśnie w naszym postępowaniu. Nie, aby coś pozyskać, w sensie uzyskania na przykład zbawienia, jak to właśnie ludzie chcą osiągnąć, ale jest to wyrazem tego, kim jesteśmy tak naprawdę. Dobre to jest charakter tego. Dobre, czyli właściwe, te należyte w oczach Bożych. Bóg chce, aby to się przejawiało w naszym postępowaniu. Właśnie w tych przykładach tych grup, które mieliśmy poprzednio, powyżej w tym fragmencie, to są wszystkie właściwe działania, które Bóg chce widzieć na swoim ludzie, właściwe przejawy, postawy Bożych zasad, które urzeczywistniają się na tym gruncie właśnie, że objawiła się łaska i ten, który oddał samego siebie, aby nas wykupić od tego wszystkiego, co nie jest właściwe. Aby te dobre, właściwe postępowanie właśnie było tym świadectwem tego, że zostaliśmy wykupieni właśnie od wszystkiego tego, co jest przeciwne Bożej naturze, możemy powiedzieć. Że jesteśmy Jego własnością, i dlatego tak żyjemy. Nie ma innego uzasadnienia właściwie, innego umotywowania tego, jak właśnie to, że jesteśmy wykupieni, że staliśmy się właśnie jego własnością. Dobre uczynki w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu mają inny charakter. Jest tam nawet inne słowo użyte. Tutaj możemy też widzieć właśnie to dobro, tak jak na przykład Maria dobry uczynek spełniła względem mnie. Namaściwszy ciało moje na pogrzeb, powiedział Pan Jezus. To jest te, które mają charakter, pewien wyraz w oczach ludzi. Mają znaczenie w odniesieniu do ludzi. Podobnie to znajdujemy również, przypomina mi się teraz Mateusza, piąty rozdział. Pozwoli nam to jeszcze lepiej, myślę, zrozumieć. Piąty rozdział. Mateusz... Mateusza Ewangelii, 16. wiersz. Mateusza 5, 16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tu jest przykład, który nam pomaga to zrozumieć, że jest cel w tych dobrych uczynkach. Nie na naszą chwałę one są, ale na pewne świadectwo aby ludzie chwalili Ojca Waszego. To pomaga nam zrozumieć tak samo, że ten lud ma być w dobrych uczynkach, aby ludzie widzieli. To jest coś innego. To są Boże właśnie zasady. Przez to dowiedziemy właśnie tego, że jesteśmy Bożym ludem chcący się trzymać Boży w myśli. Chciałem kilka takich uzupełniających myśli do 12 i 13 wiersza powiedzieć. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzymięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i odjawienia chwały wieku, wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Już wczoraj, tak na marginesie, w jednej z wypowiedzi wspomniałem, że my czasami ten świat, który nas otacza, oceniamy niewłaściwie, dlatego że nie umiemy rozdzielić jego prawdziwej natury od promieni łaski, jakie go przenikają. One po prostu w pewnym sensie tuszują, jego prawdziwy stan. Ale Bóg chce, abyśmy wiedzieli, jaka jest prawdziwa natura tego świata. To jest bezbożność i, i działające w nim porządliwości, które są światowymi porządliwościami. To jest system całkowicie zwrócony przeciwko Bogu, chcący go ze wszystkiego usunąć i zawłaszczyć to, co pochodzi z Jego stwórczej ręki, zagospodarować po swojemu, według własnych pożądań, ale całkowicie wyrzucając Boga z tego miejsca. Bóg nigdy na to się nie zgodził i nigdy na to się nie zgodzi. Dlatego ten system w całości musi być usunięty oraz wszyscy, którzy się Go kurczowo trzymają, a dzieci Boże, wzywane są we Słowie Bożym, aby się nim nie brudzić, nie zanieczyszczać. I stąd chciałbym na pewne rzeczy wskazać, mianowicie Bóg dopuszczał tu i tam na tym świecie, aby ta bezbożność i prawdziwy charakter tego świata, one w sposób jaskrawy się odkrywały. Wiemy o tym, jak się odkrył przez ukrzyżowanie Pana Jezusa ale chciałbym jeszcze powiedzieć coś na temat młodszej historii. XX wiek obfitował w bezbożne dyktatury i moglibyśmy szeroko oczy otwierać patrząc właśnie na historię Rosji do jakich rzeczy tam dochodziło. Kilka chciałbym wymienić. Nie wszyscy z nas wiedzą na przykład, że w Rosji leninowskiej i stalinowskiej działał potężny, potężna organizacja pod nazwą Związek Bezbożników. Dokładnie tak się nazywał. To była potężna organizacja. To nie było jakieś jakieś marginalne zjawisko wywrotowców. Potężna, wspierana przez machinę państwową organizacja. Młodzież, y, y, którą poniekąd skupiała, y, y, promowano wśród młodzieży pozdrowienie, które y, mniej więcej wyglądało tak, że pozdrawiająca osoba mówiła y, Boga? Nie. Bez Boga. A odpowiadająca odpowiadała i nie nada, albo i nie budiet, a więc i nie trzeba go, i nie będzie go. W ten sposób pozdrawiano się. Bóg na to wszystko y, musiał patrzeć. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć pewną pocieszającą dla nas myśl, która troszkę może wiąże się z tym, dlaczego Dzisiaj takie honory oddaje się Cerkwi Prawosławnej, że mianowicie Cerkiew Prawosławna była najbardziej zwalczanym e, środowiskiem w tamtym czasie i najbardziej ucierpiała z ręki komunistów. Musimy to widzieć również w kategoriach poniekąd Bożego Sądu. Bóg nie chce, aby wierzący zamieniali treść na formę i y, współpracowali, można powiedzieć, z systemem tego świata. To, tego się dopuściła Cerkiew Prawosławna. I Bóg musiał ludzi, którzy to, co autentyczne i prawdziwe, zamienili na symbole religijne, na relikwie, na zewnętrzne formy. To są rzeczy, które naprawdę powinny nas zajmować, byśmy nigdy nie szli w tym kierunku. Dzisiaj podnoszą się między nami głosy, a co to jest takiego, takie symbole, a co to jest takiego, taka rzecz, taka zewnętrzna sprawa. Tutaj napis, tam jest coś, to są rzeczy, które mogą być przydatne, ale my musimy być bardzo z tym ostrożni, aby nie zamieniać treści na formę. I w tym jest również pociecha. Gdy kiedyś zajmowałem się trochę tą historią, o której mówię, dostrzegłem, że baptyści rosyjscy i ludzie, którzy po domach w sposób odłączony od tej symboliki się zgromadzali, oni przeszli przez ten okres prześladowań najłagodniej. Najłagodniej. Cieszyli się największą względną swobodą cały czas nawet jeżeli ich zgromadzenia musiały się odbywać w ukryciu. Oczywiście znane są nam przypadki drastyczne, jak przykład ten, który później zaowocował poczytnym tytułem Przebacz mi Nataszo, ale niemniej jednak te rzeczy tak się układały i Bóg chce chronić swój lud. On nie chce, abyśmy się instytucjonalizowali, abyśmy przymierali struktury, formę zewnętrzną. On chce, abyśmy pozostali tymi, którzy żyją tu pobożnie i Go oczekują. I teraz jeszcze do tego trzynastego wiersza. Oczekując błogosławimy nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela Naszego. Kiedy my oczekujemy? Co leży u podstaw oczekiwania? Czy ciągłe przypominanie sobie oczekuj, oczekuj? Nie. Prawdziwą podstawą oczekiwania jest poczucie niezaspokojenia. Prawdziwe poczucie niezaspokojenia każe czekać na czas, kiedy zostaniemy zaspokojeni. Człowiek, który jest zamknięty w więziennej celi i jego serce głodne jest wolności, czeka. Czeka. Czeka, że wyjdzie. Narzeczona która miłuje swojego narzeczonego ma poczucie niezaspokojenia i czeka na to, że będą razem w jednym domu że wszystko będzie wspólne że wszystko będą dzielić i w tym sensie również odzywamy się słowami pieśni, której mówimy tu na ziemi nie osiągnie Odpoczynku serce moje. I teraz dla nas wierzących, którzy czytamy ten dwunasty wiersz, zachodzi pytanie, czy mam tłumić w sobie to poczucie niezaspokojenia, wypełniając tę pewną lukę w moim sercu przez takie bezmyślne, obfite czerpanie wszystkiego, co niesie ten świat? Oczywiście nie. Oczywiście nie. I dlatego tu jest wymieniona, y, wymienione słowo wstrzemięźliwie. To jest y, słowo, które bywa różnie tłumaczone. Tu y, czasami znajdujemy trzeźwo, czasami znajdujemy tutaj, tak jak tu jest wstrzemięźliwie, ale generalnie chodzi tu o kogoś, kto... Rozmyśla nad tym, co czynić, powściąga swój krok i swoje e, przykładanie ręki do czegokolwiek, zastanawia się nad tym, jakie to pociągnie za sobą konsekwencje, jest ostrożny, jest roztropny, jest rozmyślający nad tym i nie chce przede wszystkim w imię miłości do Chrystusa niczego robić, co będzie działać na szkodę, na na co będzie tłumić w nim pragnienie zaspokojenia w spotkaniu z nim? To nam ma wiele do powiedzenia i chciałbym też, abyśmy nie przeceniali wolności, jaką mamy. My często modlimy się, rozumiem braci w Niemczech, którzy przeżyli okres faszystowski i dziękują na kolanach Panu za to, że mogą się w swobodzie zgromadzać, ale to może prowadzić do pewnej przeceny wolności. My musimy rozumieć to, że wolność generalnie wierzącym na tym świecie, ile razy się pojawiała, to tyle razy przynosiła więcej szkód niż pożytku. Takim bardzo wyraźnym, historycznym momentem, znanym nam mniej lub bardziej tym, którzy się trochę historią chrześcijaństwa zajmowali, to było to, co zarządził cesarz Konstantyn, który po potężnych prześladowaniach Dioklecjana, który krwawo tłumiąc chrześcijaństwo i niszcząc wszystko, co z nim związane, wzniósł pomnik, na, pod którym nie widziałem go na oczy swoje, więc nie umiem powiedzieć, gdzie ten napis był umieszczony, ale był tam napis y, po łacinie Extincto nomine Christianorum, to znaczy imiona chrześcijan są wytępione. To było straszne, co wtedy się działo. I po tym yy, prześladowaniu naraz chrześcijanie zyskali dostęp do najwyższych stanowisk państwowych. Mogli wpływać na politykę wobec najdalszych krańców cesarstwa Rzymskiego. Szukano u nich rady. I co się okazało? okazało się, że bardzo szybko, moralnie, głęboko na tym stracili. I dzisiaj nie jest inaczej. A więc żyjmy na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, to znaczy, jeśli wierzący człowiek dzisiaj ma dostęp do wszystkiego i nikt nie pyta o to, jesteś chrześcijanin, czy nie, Wyobraźmy sobie, gdybyśmy mieli iść do salonów telefonów komórkowych i pytaliby, jesteś chrześcijanin czy nie? Jestem. No to nie mamy dla Ciebie nic. Ale tak nie jest. My mamy do wszystkiego swobodny dostęp i Bóg chce, żeby to pytanie w naszych sercach teraz zabrzmiało, jeżeli ono się nie pojawia z zewnątrz. Jestem chrześcijaninem czy nie? Wziąć to czy nie wziąć? Zrobić to, czy owo, czy nie zrobić, postawić tam swoją stopę, czy nie, sięgnąć po to, wydać te pieniądze, czy ich nie wydać i tak dalej. Wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. Żyć mogą na świecie ci, który, którzy mają przed oczyma miłość Pana Jezusa i pragną mu na nią w swoim życiu odpowiedzieć. Chciałem coś powiedzieć do wiersza 14, do tego członu Oczyści sobie lud na własność. Czytałem, że w tym tłumaczeniu Biblii króla Jakuba w 1611 roku jest tam sformułowanie: Szczególny lud. To daje nam wyobrażenie, że Pan Jezus nas uczynił szczególnym ludem, nie jakimś dziwnym ludem, nie jakimś innym ludem, ale ludem odosobnionym od tego świata. Dzisiaj często młodych wierzących widać, że im czegoś brakuje wśród wierzących, że chcą nadal podobać się temu światu, że im jest tutaj zbyt ciasno. Ale niech myślą, niech pomyślą jak drogo Pan Jezus za nas zapłacił. Jak są blisko. Czegoś co w tym świecie nie zdarza się tak. Zwyczajnie naturalnie. Zobaczcie jaka jest nas tutaj garstka spośród tylu milionów w Polsce którym dane jest wejrzeć w tą doskonałość, widzieć te prawdy Boże, które czynią nas bliższymi Boga, które pozwalają nam wglądać, jak drogo Pan Jezus za nas zapłacił. Jak drogo go kosztowało i, jak, i jakie ma staranie, żebyśmy mogli coraz więcej go poznawać. A my często zachowujemy się, jakby na, nam na tym nie zależało. I zamiast w kluczowych momentach powiedzieć swoim kolegom, to nie przystoi ja tak robił nie będę, to my tłumimy nasze sumienie i chcemy się im przypodobać, idąc w całkowicie przeciwnym, grzesznym kierunku. Szczególny lud. Niech nam to słowo też utkwi w naszej pamięci. Przypomina mi się też takie słowo z Ewangelii, które mówi kto przyłożył rękę do pługa a ogląda się wstecz nie jest w niegodzień. To oglądanie się wstecz to pokazuje nam również, że szkoda nam porzucić tego świata, tych uciech tego świata i iść tą wąską drogą. Myślę, że każdy z nas oczekuje tej błogosławionej nadziei, i każdy z nas wie o tym, że naszym celem nie jest ziemia i nie jest tutaj, choćby nawet i ktoś dobrze tutaj prosperował, ale naszym celem jest niebo. W liście do Filipian jest napisane, nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, który, który przemieni znikome ciało nasze w postać do uwielbionego ciała swego. To jest z list Filipian 3,20, trzeci rozdział 20 wiersz. Także widzimy tutaj, że to jest naszą nadzieją i ta nadzieja, która y, może dla wielu jest niewidoczna, dla nas po prostu jest żywa, dla nas jest aktualna. I w każdej chwili to może się stać, że staniemy w obliczu może powiedzieć tej błogosławionej nadziei. Że będziemy po prostu z Panem. Kochani, czy wyobrażamy sobie, co to będzie? Że staniemy po prostu przed naszym Zbawicielem, który będzie w obłokach i momentalnie zabierze nas do siebie, do domu Ojca? I nie po to, żeby, może powiedzieć, nas z nami się rozliczyć, ale po to po prostu, żeby uregulować wszystkie sprawy na ziemi, a później wprowadzi nas do najspanialszego miejsca, które w ogóle gdziekolwiek jest. Dom Ojca. Nas. Nas, którzy tutaj żyjemy i chodzimy po tej ziemi. Czy nie wiąże to się z tą radością i nasze serca nie chcą być wdzięczne z tego powodu, że Pan Jezus wydał za nas samego siebie i chce nas oczyścić, oczyścił, ale też chce to robić codziennie. Tu słowo Boże mówi o tej jednorazowym oczyszczeniu, ale też po prostu mówi o tym, żebyśmy my też byli wdzięczni z tego powodu. Kochani, mając, mając przed sobą tą błogosławioną nadzieję i tą przyszłość naszą, która w każdej chwili tutaj na tej ziemi może się skończyć, to czy my mamy żyć bezbożnie? Czy my mamy brudzić swoje szaty, które mamy białe? Przecież objawienie jest napisane. Oblwienica przyodziała się w czysty, lśniący bisio. A kto nam dał tą szatę, kochani? Czy my sami ją żeśmy na siebie ubrali? Ojciec, kiedy wrócił syn, ten syn marnotrawny, to mówi do słup: Przynieście najlepszą szatę. Pan Jezus, w chwili, kiedy żeśmy, może wiedzieć, się nawrócili, każdemu z nas dał tą wspaniałą szatę. Chociaż my dzisiaj może wiedzieć, że jesteśmy ubrani, bo sami się ubieramy, ale wiedzmy o tym, że szata sprawiedliwości i usprawiedliwienia po prostu jest na nas. I dlatego to jesteśmy oczyszczeni, jesteśmy już czyści. I w żaden sposób nie chcemy powiedzieć, że e, jesteśmy tak dobrzy, ale dlatego, że po prostu, że to Jezus Chrystus nas oczyścił. To On nam dał, może powiedzieć, czystą szatę. To On sprawił po prostu, że jesteśmy Jego ludem. Kochani, świat jest nastawiony na to, żeby zawsze pokazać nas w złym świetle. Haman był takim człowiekiem, który jest obrazem szatana i który po prostu mówił do króla Aszwerosza, że po prostu jest lud, między innymi ludami, oddzielony od innych ludów, który ma inne prawo i tak dalej. I oczerniał go. Oczerniał go Oczerniał lud izraelski, który w ogóle Po prostu był ludem, który naprawdę żył dla Boga Czy my jesteśmy też tymi, którzy żyjemy dla Boga I którzy odróżniamy się od tego świata? Którzy widać na nas, że prostu, że naprawdę Idziemy tą wąską drogą za Jezusem? Czy jest naszym, może powiedzieć, życzeniem serca Aby być wdzięcznymi za to, że On Dwa tysiące lat temu Za nas dał się przybić do krzyża? Czy jest to w naszej pamięci, tak jak w apostole Pawle, ja nic innego nie umiałem między wami, jak tylko Chrystusa Jezusa i to ukrzyżowanego? Czy jest ten cel, że po prostu, że kiedyś, kiedyś, że zobaczymy naszego Pana Jezusa, który ma przebite ręce, teraz ma przebite ręce i to przez całą wieczność będziemy, może być, opiewali. Przez całą wieczność będziemy wdzięcznymi. A czy teraz nie chcemy być wdzięcznymi za to? Kochani, niech nam to dadaje otuchy i radości. Świat nie pozostawi nas spokojnie. Diabeł będzie oskarżał braci przed Bogiem ciągle do końca, dopóki po prostu nie zakończy się jego czas. Czas ma ograniczony. Ale my będziemy po prostu z Panem Jezusem. My będziemy z Nim przebywali. I niech ta błogosławiona nadzieja i to, że On wydał samego siebie za nas, daje nam odwagi do tego, aby przeciwstawić się światu i wszystkim rzeczom. Ale On właśnie chociaż był słaby. Przypatrzmy się Zbawicielowi. Wszystkie moce były przeciwko Niemu. Wszystkie na ziemi. A On szedł dź dźwigając krzyż swój na miejsce, którym zwano trupia czaszka. Szedł. Za nim prowadzono, może powiedzieć, dwóch złoczyńców, <głos> których razem z nim miano ukrzyżować. I go tam ukrzyżowano. A Pana Jezusa postawiono w środku. W Ewangelii Marka jest napisane zaliczono go w poczet bezbożników. Czy on coś powiedział? Czy on po prostu powiedział chociaż jedno słowo, nie róbcie tego? Nie. Przyjął to. Czy my chcemy przeżyć to życie po prostu tutaj swobodnie, po swojemu? Wejście do chwały zbawiciela kosztowało pójście na krzyż. A czy my chcemy, może być inni? My chcemy wejść do chwały po prostu nie cierpiąc, nie być odrzuceni, nie być prześladowani. Nie być, może wiedzieć wyśmiewani? Pan Jezus przyszedł do Nazaretu Chcieli Go wypchnąć z tego miejsca Czytaliśmy to wczoraj Pan Jezus szedł, może wiedzieć, przez Samarię Nie przyjęli Go A kiedy weszedł do, może wiedzieć, miał się urodzić w Betlejemie To dla Niego nie było miejsca Czy jesteśmy do Niego podobni? Czy żyjemy po prostu Jego śladami? Ale Pan Jezus ma otwarte ręce dla nas dzisiaj i On spogląda na wszystkie nasze serca i wie, że my Go miłujemy, ale przede wszystkim, że On nas miłuje. Kochani, to jest cudowna Boża łaska. Ten czternasty wiersz stanowi dla nas wysoką wartość, bo świadomość o tym, że Pan Jezus wydał samego siebie za nas, jest dla nas czymś bardzo kosztownym. Przeczytajmy sobie z pierwszego listu Piotra. To jest Jeden wiersz, który bardzo dobrze znamy, ale myślę, że powinniśmy go przeczytać. Pierwszy list Piotra, osiemnasty wiersz. Pierwszy rozdział, osiemnasty wiersz. Wiedząc, że rzeczami znikomymi, nie rzeczami, przepraszam, rzeczami znikomymi, nie znikomymi.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 Jezusa, tego prawdziwego baranka, który był niewinny i był nieskalany. To On wykupił nas i oczyścił nas. W tym wierszu 14 czytamy. A więc możemy mieć taką świadomość, że mamy czyste konto. Każdy, kto się nawrócił, kto rozpoczął bieg z Chrystusem, rozpoczyna bieg z czystym kątem. Nie jest to cudowna rzecz. Twoje grzechy zostały zapomniane. Twoje winy zostały przed Bogiem usprawiedliwione. Jesteś przed Bogiem oczyszczony. I teraz ta świadomość tej czystości tej prawdziwej świętości zbliżenia się do Boga, czy ona nas nie pobudza do tego, żeby świadomość teraz żyjąc, o czym bracia wspominali. Druga świadomość, że jako społecznie żyjemy jako lud. Lud, który został wykupiony na własność. Możemy zauważyć, że w Starym Testamencie był również ten lud wykupiony na własność. I chciałbym teraz pierwsze miejsce przeczytać z czwartej księgi mojżeszowej. Czwarta księga mojżeszowa, 23 rozdział. Jest to pierwsza wypowiedź Bileama. I tam jest jedno miejsce, jeden wiersz, który mówi coś o tym. To jest wiersz dziesiąty. Po dwukropku. Oto lud, który mieszka na osobności. Dziewiąty wiersz po dwukropku. I międzynarody się nie zalicza. A więc możemy zauważyć, że nawet ten Bilean takie świadectwo tutaj wydaje i pokazuje. A więc możemy widzieć, że też chcielibyśmy, żeby ci ludzie, którzy nas otaczają mogli powiedzieć w ten sposób, jak powiedział tutaj Bilean że jest to lud, który mieszka na osobności i teraz pytanie nasze, czy rzeczywiście my w taki sposób prowadzimy nasze życie to nie znaczy, że mamy się odizolować od społeczeństwa to znaczy że powinniśmy w naszym życiu prowadzić tak nasze życie, aby to było miłe Bogu, czyli w świętości, czystości i prawdzie. Dalej jest powiedziane, że między narody się nie zalicza, a więc nie przyjmuje systemu i tego, co ten świat po prostu narzuca i nakłada na ludzi. Obyśmy mogli to wiedzieć i być tego świadomi, że mamy inne prawa jak te narody. Mamy inne wskazówki jak te narody, które żyją dookoła. Jeśli będziemy się tych wskazówek słuchać, to będziemy Bogu mili. Drugie miejsce chciałbym przeczytać z piątej Księgi Mojżeszowej, siódmy rozdział, drugie zdanie. Ciebie wybrał Pan Bóg, Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. A więc szósty wiersz, drugie zdanie. Zauważmy, te drugie zdanie, może końcówka sama pokazuje nam, że jest skazanie na wyłączną własność. To jest kosztowna rzecz. Jesteśmy wykupieni z tego świata również na wyłączną własność dla Boga. Ta rzecz jest nie tylko kosztowna, ale jest ona czymś bardzo intymnym. Jak każdy mąż chciałby mieć tylko swoją żonę dla siebie, tak samo Pan chciałby nas mieć tylko dla siebie. To znaczy, że Bóg pragnie nas mieć naprawdę blisko siebie. On by chciał, żebyśmy byli ciągle z Nim we wszystkich rzeczach, czy podejmowaniu decyzji, czy w życiu codziennym, kiedy się budzimy, kiedy chodzimy, kiedy wykonujemy jakąś pracę czy cokolwiek. Tu byśmy mogli wiele na ten temat powiedzieć, ale przede wszystkim Abyśmy potrafili czytać Jego myśli, rozpoznawać Jego wolę i ją wykonywać. Jeszcze jedno miejsce, o którym już brat tutaj wspomniał, z księgi Estery przeczytam. To jest trzeci rozdział. Brat wspomniał o Hamanie. i mogliśmy już coś na ten temat usłyszeć, ale ja bym chciał jeszcze przeczytać to miejsce. To jest trzeci rozdział Księgi Estery. To jest wypowiedź Hamana. A Haman jest obrazem tutaj szatana. I byśmy mogli powiedzieć, że szatan również wie, że jest taki lud. I tutaj jest na to dowód. Jest też po kropce. Jest jeden lud rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów. We wszystkich prowincjach Twojego Królestwa, mający inne prawa niż wszystkie ludy, nie przestrzegają oni praw królewskich, to też nie jest rzeczą korzystną dla Króla, tak ich pozostawić. Jest tu ukryta... Ósmy wiersz. Tak, ósmy wiersz. Nie powiedziałem, przepraszam. Trzeci rozdział, ósmy wiersz. Możemy zauważyć, że tutaj jest również kosztowna nauka dla nas zawarta, że jest to lud oddzielony od innych i we wszystkich prowincjach Twojego Królestwa, jak jest powiedziane, że ma swoje prawa. Prawa inne jak te narody, które nas otaczają, czy też Wtedy otaczały tego króla. A więc jest to cenne, kiedy szatan, widząc tą rzecz, będzie chciał, może walczyć z nami, tak jak walczył z Mordochajem. Ale widzieliśmy w tą księgę Estery, czy zwyciężył Mordochaja? Nie. Szatan nie jest w stanie zwyciężyć tego ludu, bo ten lud zwyciężył i teraz wracamy do 14 wiersza dlaczego zwyciężył? bo jego wzrok jego serce zostało przyłączone do samego Pana i który ma teraz przed oczami który dał samego siebie my mamy teraz Pana Jezusa jako tego najkosztowniejszego, gdzie? W swoich sercach. I to widzi wróg. Chciałby nam to wydrzeć, ale on nie jest w stanie, bo Pan zwyciężył. I kiedy do tego się przyznajemy i doceniamy tą wartość tej krwi, która została przelana za każdego z nas i doceniamy sobie te czyste konto, które zostało nam podarowane na początku, kiedy wystartowaliśmy razem z Panem i cenimy sobie to, żeby te czyste konto pozostało zawsze. Ale my wiemy, że powinniśmy pielęgnować to czyste konto, każdego dnia przychodząc do tego orędownika i wyznając mu swoje grzechy, swoje winy, abyśmy zawsze czystymi pozostawali i abyśmy zawsze byli przyłączeni do tego czystego ludu i do niego się zaliczali który ma swoje prawa ileż to razy w tym świecie byliśmy niezrozumieni ileż to razy ludzie uważali, uważali nas za ludzi dziwnych ale my może dla tego świata tak wyglądamy ale dla naszego Pana stanowimy wysoką wartość i ta wartość Niech będzie nam też cenna, niech nas pociesza i dodaje nam każdego dnia otuchy, że chcemy z naszym Panem żyć. Lud na własność. I jeśli sięgniemy do dziejów apostolskich, mamy w drugim rozdziale 40 wiersz. Y takie wezwanie apostolskie, gdzie apostoł wzywa jeszcze nienawróconych ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. I musimy mieć świadomość tego, że przychodząc do Pana Jezusa jesteśmy ludem na własność, który został uratowany, wyratował się dzięki łasce Pana Jezusa z tego przewrotnego pokolenia. To przewrotne pokolenie nie powinno mieć dla nas żadnej wartości, ale też to przewrotne pokolenie jest naszym obiektem y, służby, którą mamy od Pana. I tutaj przykład z pierwszej Samuela, 23 wiersz 12 rozdziału. Samuel powiedział y, w przypadku, y, gdy Izrael odpadł, że on nie zaniecha y, służby przez modlitwę i przez wskazywanie właściwej drogi. Y, to jest 23 wiersz. A jeśli chodzi o mnie, nie daj Boże, abym miał drzeszyć przeciw Panu, przestając modlić się za Was. Przeciwnie, będę Was uczył y, dobrej i prostej drogi. My tą służbę mamy... Jak widzieliśmy m.in. w Tytusa, ale też w Tymoteusza jest to wyraźnie wskazane, że mamy się modlić za królów, za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. Jest to rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela. To jest podobny jak końcówka drugiego rozdziału, to mów i do tego zachęcaj, strofuj z całą powagą. Jest to właśnie nasza służba, jedna w stosunku do ludu bożego, żeby tą zdrową naukę promować, rozpowszechniać, ale też w stosunku do zgubionego świata, aby się za niego wstawiać. I faktycznie, czasy spokoju są niebezpieczne, a mimo to mamy się modlić, żeby ci królowie tak się zachowywali, żebyśmy nie mieli Związku Bezbożników w naszym kraju. Gdy wróg jest widoczny, to wiadomo, gdzie on jest. Gdy żyjemy w takich czasach, gdy Unia nawet daje pieniądze na kościoły, to w niektórym sercu bardzo trudno zauważyć, gdzie jest granica. Gdzie zaczyna się Królestwo Diabła, a gdzie jest to jeszcze służba Bogu. Przerwa!